Trzeci odcinek mini podcastu Retro Brat Nocą, Ja dzisiaj krótko, bardzo, bardzo, dlatego że chciałbym tylko powiedzieć, że dzisiaj w piątek o godzinie gdzieś 12 w południe minął równy tydzień, kiedy spaliłem ostatniego papierosa. Tak, równy tydzień minął i czy to jest sukces? No na pewno jakiś sukces, prawda? Ale powiem wam jedno. Pomimo tych siedmiu dni... Dalej chce mi się palić jak... Jak... Wszystko mi po prostu... W... Także ja...